W nagłówku psalmu 34 czytamy, iż jest to psalm Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego odszedł. Jako że później będziemy odwoływać się do słów tego psalmu, pozwólcie, że na początku wyjaśnię pewną pozorną nieścisłość. Czytaliśmy już o tym, jak Dawid spotkał się w Nob z Achimelekiem, a dziś przeczytamy, jak w Gad został przyprowadzony do króla Achisza. Dlaczego więc w nagłówku psalmu 34 czytamy o Abimeleku? Otóż Abimelech to po hebrajsku znaczy mój ojciec królem albo ojciec króla. I był to tytuł Wielu władców filistyńskich, tak jak faraon, był tytułem władców Egiptu. Już za czasów Abrahama Izaaka spotykamy władców filistyńskich noszących właśnie ten tytuł. W pierwszej księdze Mojżeszowej możecie przeczytać o kilku Abimelechach. Tak więc Achisz w Psalmie 34 nie jest wymieniony z imienia, ale podany jest jego królewski tytuł. Otwórzmy więc, proszę. 21 rozdział pierwszej księgi Samuela, gdzie czytamy o tym, jak Dawid w lęku przed opętanym złym duchem Saulem szuka pomocy najpierw w mieście kapłanów, w Nob, a następnie udaje się po schronienie do ziemi Filistynów. Czytaliśmy o tym, jak to Dawid prosił kapłana Achimeleka o chleb, a następnie w wierszu 9. Przedstawia kolejną prośbę. Czy nie masz tu pod ręką włóczni albo miecza? Nie zebrałem bowiem z sobą mojego miecza ani mojego oręża, gdyż rozkaz królewski przynaglał. I odrzekł kapłan, jest tu miecz Goliata, filistyńczyka, którego położyłeś trupem w Dolinie Dębów, zawinięty w szatę za efodem. Jeżeli chcesz go sobie wziąć, to weź. Nie ma tu bowiem innego oprócz tego. I rzekł Dawid, żaden mu nie dorówna, daj mi go. I ruszył Dawid tego dnia, uciekając przed Saulem. I przyszedł do Achisza, króla Gad. I rzekli słudze Achisza do niego, czy nie jest to Dawid, król tego kraju? Czy to nie o nim śpiewano wśród pląsów, pobił Saul swój tysiąc?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 Dlaczego przyprowadziliście go do mnie? Czy mało mam obłąkany, że jeszcze tego sprowadziliście, aby szalał przede mną? Czy ten ma wejść do mojego domu? Są takie doświadczenia w naszym życiu, które mogą wydawać się przeczyć naszemu wybraniu przez Boga, Jego miłości do nas. Przychodzą na nas bolesne zmagania, które wystawiają na próbę naszą wiarę. I czasami okazuje się, że nasza wiara wcale nie jest taka mocna i niezłomna, jak sądziliśmy. Że mamy jeszcze nad czym boleć. Mamy jeszcze do czego zmierzać i mamy co udoskonalać. Wtedy też Bóg ma szczególną okazję, by okazać nam ogrom swej łaski. Gdy toleruje nasze cielesne posunięcia i ratuje nas z opresji mimo naszej niewiary, mimo naszej głupoty i uwikłania w sidła naszych cielesnych posunięć. Te prawdy są bogato ilustrowane na kartach Słowa Bożego i rozważając je winniśmy brać je sobie do serca, zamieniać je w naszą gorliwą modlitwę, i skorzystać z lekcji, które one w sobie niosą. Niech Bóg zachowa nas przed przekręcaniem ich ku naszej własnej zgubie, ku wykorzystaniu ich do usprawiedliwiania naszej głupoty, czy nieprawości i oczekiwania większej łaski, gdy nasz grzech się mnoży. Raczej niech Bóg w swej miłości uczy i napomina nas, ostrzega nas, abyśmy uniknęli tych zasadzek, w które popadli nasi poprzednicy, pielgrzymujący do Bożego Miasta. Oto kilka przykładów z życia mężów wiary. Pierwszy, Abraham. Bóg obiecał Abrahamowi liczne potomstwo. Jednak żona Abrahama, jak wiecie, Sara, była bezpłodna. Miały lata i Boża obietnica nie ziszczała się. Czy wszechmogący był tym zakłopotany? Czy były to okoliczności przekraczające jego możliwości? Czy Abraham musiał kombinować i sięgać po cielesne rozwiązania, aby zrealizować Bożą obietnicę? Czy musiał wchodzić w ten związek z niewolnicą Hagar? Przez pewien czas to rozwiązanie wydawało się być strzałem w dziesiątkę ale tylko przez pewien czas. Dalsza część tej historii dowiodła nie tylko bezużyteczności działań Abrahama, ale pokazuje, jak wiele gorzkich owoców było ich konsekwencją. A wnuczek Abrahama, Jakub, jakaż była jego wiara. Po latach służby w obcej ziemi Bóg powiedział do niego wróć do ziemi ojców swoich i do rodziny swojej, a ja Będę z Tobą. Jakub posłał przed sobą posłów do swego brata Ezawa do krainy Edom. A gdy posłowie wrócili do Jakuba, rzekli: Przyszliśmy do twego brata, do Ezawa, lecz on już idzie na Twoje spotkanie, a jest z nim czterystu mężów. Wtedy czytamy: Jakub zląkł się bardzo i zatrwożył. Bóg powiedział do niego: Wróć! A ja będę z tobą. Czy Jakub uwierzył słowu Boga? Uwierzył. Zaczął wracać. Jakże więc Jakub na wieść o czterystu osobowym zastępie Zawa lęka się i trwoży? No cóż, powiemy, to normalna ludzka reakcja. Tak. Jakże to ludzkie. Jakże zniesławiające Boga Jakuba. Jahwe obiecał być z Nim. Ale dopiero teraz miało się okazać, czy Jakub faktycznie z wiarą przyjął tę obietnicę. Wiara musi zostać, musi być poddana próbie. Dopiero wtedy okazuje się jej głębia, albo płycizna. Trudne wyzwania, bolesne próby, i nasze upadki w nich. Dowodzą też konieczności ciągłego spolegania na tym, który jest jedynym źródłem naszej wiary. I to właśnie ilustruje historia Dawida. Kiedy Dawid był blisko Boga, nie bał się lwa i niedźwiedzia. Śmiało wybiegł do walki z olbrzymem Zgad. Kiedy jednak jego relacja z Bogiem uległa, nazwijmy to, rozluźnieniu. Kiedy oczy Dawida patrzyły na niesprzyjające okoliczności, zamiast spoglądać w górę, wtedy jego serce ogarnął strach, dyktując mu coraz to nowe, błędne kroki. Jakże gorzkie są te lekcje, gdy musimy ponosić bolesne konsekwencje polegania na własnym rozumie, braku zaufania naszemu Bogu z całego serca. I czasami... Bóg postępuje z nami, tak jak postąpił z pobożnym królem Hiskiaszem, o którym czytamy w drugiej Księdze Kronik, że Bóg zdał go na jego własne siły, aby zobaczyć, co się kryje w jego sercu. Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. Jakże nierozważnie wtedy zachował się mądry, i pobożny król, kiedy Bóg wycofał swą ochronną dłoń i pozbawił go na chwilę swej szczególnej łaski, w takich chwilach okazuje się, jak słabi i niemądrzy jesteśmy. Kochany apostoł Piotr sądził, że jest gotów oddać życie za swojego Pana i Mistrza. Ale kiedy przyszła taka możliwość, kiedy przyszła ta godzina próby, to co zrobił? Zaparł się go pod przysięgą. I to nie raz, ale trzykrotnie, tak jak Pan Jezus mu wiedział, że się stanie. I czy sądzimy, że jesteśmy lepsi od tych mężów wiary? Jeśli Pan Jezus nie zachowa nas w godzinie próby, wszyscy polegniemy. Dlatego przyglądając się potknięciom Bożych mężów i mając za sobą nasze własne upadki, miejmy się na baczności, czuwajmy i módlmy się, aby nie popaść w pokuszenie. Tylko gdy trwamy w bliskiej społeczności z naszym Panem, nasze umysły są rozjaśnione niebiańskim blaskiem. Jeśli zatracamy tę bliskość z Nim, ogarnia nas ciemność i głupota. Oto proste wyjaśnienie wielu naszych błędów, fatalnych decyzji, które tak drogo nas kosztowały. Zamiast poddać się prowadzeniu Ducha Świętego, działaliśmy w ciele, szukaliśmy rady człowieka, kierowaliśmy się ludzkim rozsądkiem, zatraciliśmy bliskość z naszym Bogiem i postępowaliśmy w ciele. Wczoraj byłem w areszcie w Wejherowie, rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który lata temu już będąc w więzieniu uwierzył w Jezusa Chrystusa. Przeżywał euforię, przemiany serca, odnowy życia, ale... Nie pielęgnował w swoim życiu, w społeczności ze swoim Panem. Mimo, że był otoczony miłością Kościoła, kiedy wyszedł z więzienia, mimo, że otrzymał naprawdę niesamowitą pomoc, kiedy jego własna rodzina go odrzuciła, gdzieś nie przykładał uwagi do tego, żeby pielęgnować codzienną społeczność ze swym Panem. I wkrótce zaczął popełniać te same błędy, które przyrzekał sobie, że już nigdy ich nie popełni. I dzisiaj znowu siedzi w więzieniu. 45 lat człowiek ma tak naprawdę, patrząc wstecz, może powiedzieć, całe moje życie to po prostu jedna wielka porażka. Skrzywdzeni ludzie, trójka dzieci, która została mu odebrana, żona, która od niego odeszła, masa ludzi, których skrzywdził, ogromne, trapiące go dzisiaj poczucie winy, bez sensu życia. Bracia i siostry, może nie skończymy w więzieniu, ale jeśli zatracimy bliskość z naszym Panem, Wiedzmy, że czekają nas smutne doświadczenia zniewolenia grzechem, upadków, które dzisiaj może sądzimy, że na nas nie przyjdą. Ale jeśli dzisiaj jesteś wolny od grzechu, jeśli dzisiaj żyjesz życiem, w którym grzech nad Tobą nie panuje, to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteś blisko Jezusa i że On Cię chroni i zły nie może Cię tknąć. Jeśli zatracisz tą bliskość z Nim, wiedz, że polegniesz. Twoja mądrość, twoja przebiegłość Ludzkie rady, ostrożność, to cię nie uratuje, to ci nie pomoże. Już tak wielu się na tym zawiodło. Dawid jest tego ilustracją. To był człowiek według Bożego serca, a jednak jak nisko potrafił upaść. W Nob Dawid dostał coś do jedzenia, ale w jego sercu pojawiło się kolejne zmartwienie. Przecież nie ma z sobą żadnej broni. I rzekł Dawid do Himeleka. Czy nie masz tu pod ręką włóczni albo miecza? Tak, był tam miecz. Miecz Goliata, którego Dawid kiedyś pokonał. Jeżeli chcesz, to go sobie weź. I rzekł Dawid, żaden mu nie dorówna. Nie ma drugiego jak ten. Daj mi go. Oto ten, który gdy chodził w bojaźni pańskiej, nie wahał się wybiec do walki z Goliatem, mając w rękach jedynie procę i pasterski kij. Teraz, gdy ogarnął go lęk przed człowiekiem, pokłada swą ufność w mieczu Goliata. Jeśli ten miecz nie wybawił od śmierci olbrzyma z zgad, jakże może się przydać teraz Dawidowi? Jakiego oręża tego świata potrzebujemy na naszą obronę? Jak wielkiego miecza potrzebujesz, aby czuć się bezpiecznie w tym świecie? Ile pieniędzy dałoby ci poczucie bezpieczeństwa? Jaką pracę chciałbyś mieć, aby czuć się bezpiecznie? Jakie znajomości? Jakie umiejętności? Co jest Twoim mieczem? Czy chcę powiedzieć, że te wszystkie rzeczy są bezużyteczne i niepotrzebne? Nie. Bóg może się nimi posłużyć. Jednak istnieje niebezpieczeństwo, że mając je, porzucimy naszą ufność w Bogu. A położymy ją w tych właśnie rzeczach. Jak mówi psalmista, jedni chlubią się wozami, drudzy końmi. A wy czym? Psalmista mówi, lecz my chlubimy się imieniem Jahwe, naszego Boga. Czy to jest nasza chluba? Czy to jest nasza ufność? Czy to jest nasz sztandar? Czy to jest nasz miecz? Tak winno być. Tak powinno być. Jeśli wyznajemy wiarę w tego Boga, który mówi, ja jestem twoją twierdzą, ja jestem twoim zbawieniem, ja jestem twoją siłą, ja jestem twoją radością, ja jestem twym pokojem, ja jestem twym lekarzem, ja jestem twą pomocą w twojej niedoli, wzywaj mnie, szukaj mnie, szukaj mnie z całego serca. Ci, którzy szukają Pana, nie zawiodą się, głosi Jego obietnica. Czy Bóg jest twoją chlubą, czy jest twym mieczem? Czy jest Twym orężem? Czy może czujesz się dzisiaj zagubiony, zagubiona? Może czujesz się niepewnie w tym świecie? Dlatego, że opierasz się na rzeczach, które są niestabilne, które dzisiaj są podporą, a jutro przebiją Twoją rękę. Dawid ruszył tego dnia, uciekając przed Saulem. W którą stronę? Czytamy, że przyszedł do Achisza, króla Gad, Obawiając się, że Saul będzie go ścigał w każdym zakątku Izraela, Dawid udaje się po schronienie do ziemi Filistynów i to do miasta, z którego pochodził Goliat. Czy Dawid sądził, że nikt go nie pozna, kiedy przybył do Gad z mieczem Goliata u swego boku? Kto wie, może miał na tyle rozsądku, żeby po drodze gdzieś rzucić go w krzaki. Czy Dawid mógł liczyć na polityczny azyl u Filistynów? Zaiste, Księga Kaznodziei mówi, ucisk przywodzi mądrego do szaleństwa. Jeśli mamy problemy ze zrozumieniem Dawida, spójrzmy tylko na nasze błędne kroki i nasze pochopne decyzje w kryzysowych momentach naszego życia. Jak łatwo się pogubić. Kiedy nie zatrzymujemy się, by wsłuchiwać się w Boży głos, gdy strach wypełnia nasze serca i zamiast przyjść tym lękiem, z tą obawą do naszego Boga i szukać Jego otuchy, posilenia, mądrości, podejmujemy działania, bo musimy coś szybko zrobić. Z mieczem Goliata przy boku czy też bez niego Dawid szybko został rozpoznany i rzekli słudze Achisza do niego – czy nie jest to Dawid, król tego kraju? Czy to nie o nim? Śpiewano wśród psalmów, pobił Saul swój tysiąc, ale Dawid swoje dziesięć tysięcy? Ten hit dotarł nawet do Filistii. Bóg nie pozwoli swoim dzieciom pozostać incognito, ale jak czytamy w liście do Filipian, pragnie, abyśmy byli nienagannymi, i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym mamy świecić jak światła na świecie. To Boże miłosierdzie zachowuje nas od zadomowienia się wśród bezbożnych i zaprzyjaźnienia się z nimi. Do czego jeszcze posunąłby się Dawid, gdyby Filistyni przyjęli go i dali mu udział w swej ziemi pełnej obrzydliwego bałwuchwalstwa. Jakich usług wymagaliby w zamian za udzieloną gościnę? Gdzie zabrnęlibyśmy, gdyby nasze krętactwa zostały uwieńczone sukcesem? Czyż nie jest to wyraz Bożej opatrzności, gdy nasze cielesne zabiegi kończą się klęską i naszym poniżeniem? Bóg otworzył oczy Filistynów którzy nie tylko rozpoznali Dawida, ale przypisali mu nawet królewską władzę, której jeszcze nie posiadał. Tak o nim głośno śpiewali, że już myśleli, że tam już Saula nie ma, że to już Dawid jest królem. Słowa te zaniepokoiły Dawida i bał się bardzo Achisza, króla Gat. Syn Dawida, Salomon, w przypowieściach napisał Sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew. Ci, którzy mają pokój z Bogiem, chodzą Jego drogami, żyją wsparci Jego łaską, doświadczają odwagi młodego lwa. Natomiast gdy polegamy na własnym rozumie, próbujemy naszych ludzkich sztuczek, nasze serca łatwo ogarnia strach. Na psalmu 56 informuje nas, iż Dawid napisał go wkrótce po tym, jak Filistyni pojmali go w gad. W tym właśnie psalmie Dawid podaje receptę na radzenie sobie z lękiem. Wiersz 4 i 5. Ilekroć lęk mnie ogarnia w Tobie mam nadzieję, Bogu, którego słowo wysławiać będę. Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Jednak Dawid, gdy przywiedziono go do filistyńskiego króla, nie zachowywał się jak człowiek, który ufa Bogu. Raczej posłużył się kolejnym zwodniczym wybiegiem. Czytamy, że zachowywał się przed nim niepoczytalnie, udawał obłąkanego gdy go chwytali rękami, bił pięściami w odrzwia bramy i obśliniał swoją brodę. Oto Boży pomazaniec przed bezbożnym królem. Jakież świadectwo. Jakiż to podły widok, gdy mąż według Bożego serca zachowuje się niepoczytalnie, szarpie się, rzuca ślini, aby po raz kolejny zwieść tych, u których szuka pomocy. I niechaj to przykre doświadczenie Dawida pomoże nam pamiętać, że i w prawdziwych świętych jest potencjał wielkiej niegodziwości, jeśli nie ustrzeże nas potężna ręka Boża. I my winniśmy modlić się każdego dnia podtrzymaj mnie, Panie, wesprzyj mnie, abym był zbawiony, jak mówi psalm 119. Dawid Najprawdopodobniej liczył na powodzenie swego fortelu w oparciu o panujące ówcześnie przeświadczenie, że skrzywdzenie obłąkanego sprowadza nieszczęście. Ponadto według żydowskiej tradycji Achisz miał zarówno psychicznie chorą żonę, jak i córkę. I rzekł Achisz do swoich sług, oto widzicie, że to człowiek obłąkany. Dlaczego przyprowadziliście go do mnie? Czy mało mam obłąkanych? Że jeszcze tego sprowadziliście, aby szalał przede mną? Czy ten ma wejść do mojego domu? Nagłówek psalmu 34 dodaje, iż Achisz wypędził Dawida. Po raz kolejny Bóg zlitował się nad swym błądzącym sługą i zachował go od niemal pewnej śmierci. Jeśli chcecie, możecie to przypisać przebiegłości Dawida, ale dla mnie to kolejny przykład suwerennego działania wszechmocnego, który działa w każdym ludzkim sercu, nawet w sercu pogańskiego króla. I Dawid również przypisał swe ujście z życiem zgad, nie własnemu sprytowi czy swojej aktorskiej sztuce, ale miłosierdziu Bożemu. Kiedy w psalmie 34 wyznał, szukałem Pana i odpowiedział mi. I uchronił mnie od wszystkich moich obaw. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Ten biedak wołał, a Pan wysłuchał i wybawił go z wszystkich utrapień Jego. Również w drugim wierszu psalmu 56 wołał, zmiłuj się nade mną Boże. Okaż mi swoje miłosierdzie, o Boże. W wielu innych psalmach Dawid domagał się sprawiedliwości. Tutaj jednak, gdyby Bóg potraktował go według jego postępowania, to sprawiedliwe byłoby ukaranie Dawida, a nie ratowanie go. Dlatego Dawid nie wołał sprawiedliwość w tych okolicznościach, ale woła o miłosierdzie. Zapamiętajmy to, bracia i siostry. Są sytuacje, kiedy stoimy i widzimy, że sprawiedliwość jest po naszej stronie. Że to zrobiliśmy wszystko, co należało zrobić i dołożyliśmy starań, aby się nie splamić grzechem. I to inni są winni. I Wtedy, podobnie jak Dawid, czujemy, że Bóg winien objawić swą sprawiedliwość i ukarać tych bezbożników, którzy na nas nastają, którzy z nami się kłócą, którzy czynią cokolwiek złego. Ale są takie sytuacje jak tutaj kiedy wiemy, żeśmy winni, kiedy nie możemy stanąć przed Bogiem i odwołać się do Jego sprawiedliwości, bo wtedy czeka nas sąd, winniśmy kary. Pamiętajmy, że wtedy możemy zawołać o Jego miłosierdzie. Tak jak ten celnik, który nie śmiał podnieść oczu do nieba, bił się w piersi i mówił Boże, bądź miłości w niegrzesznemu. Pamiętajmy o tym, gdy sami staniemy przed Bogiem bez naszej własnej sprawiedliwości, że możemy zdać się na Jego litość. Dawid musiał tak nisko upaść, aby w końcu otrzeźwieć Chwała Bogu. Jak patrzymy na Jego życie, zaczął tak skromnie na pastwisku i po tym zwycięstwie nad Goliatem ruszył, dzielibyśmy jak z kopyta. wszędzie powodzenie, wszędzie zwycięstwo, wszędzie sukcesy cały naród zachwycony kobiety śpiewają Dawid po prostu aż w Filistii myśleli, że to król i nagle nic z tego, nicowego. król, któremu służy z takim oddaniem, z taką miłością, z takim poświęceniem zaczyna go prześladować, zaczyna go bić, zaczyna go atakować nastawać na jego życie i, i Dawid zaczyna się gubić i gdzieś zaczyna popełniać błędy i widzimy jak jego życie schodzi z błędu na błąd niżej, niżej, niżej, niżej jeśli Dawid nie byłby mężem według Bożego serca, to byłby jego koniec. Gdyby w sercu Dawida nie było prawdziwej wiary, to byłby koniec Dawida, wierzę. Wielu ludzi, którzy może zaczęło tak jak Dawid, właśnie skończyło w takim miejscu, dlatego że tak naprawdę nie byli ludźmi według Bożego serca, nie mieli w sercu prawdziwej wiary. Okazało się w doświadczeniu, że ich wiara jest pozorem, że to tylko fasada, Saul był takim człowiekiem. Pamiętacie, też dobrze zaczął, i też szło wszystko dobrze, do mu pewnego momentu, kiedy nie zaczęło się coś sypać, i tak się sypała aż do jego tragicznej śmierci. Bracie i siostro, to godzina próby dowodzi, gdzie jesteśmy, ale nawet jeśli w tej próbie upadniemy, nawet jeśli w tej próbie zaczniemy się pogrążać, to jeśli mamy w sobie żywą wiarę, tak Słowo Boże mówi, możesz upaść siedem razy, ale Pan cię podniesie. Nawet jeśli nisko upadniesz. Nawet jeśli bardzo zbłądzisz, Bóg Cię podniesie. Z taką nadzieją wczoraj rozmawiałem z tym człowiekiem w więzieniu. Patrząc na niego, słuchając jego historii, myślałem, jeśli masz żywą wiarę w sercu, jeszcze jest dla Ciebie życie, jeszcze Bóg się uwielbi w Tobie, jeszcze Bóg Cię użyje, jeszcze będziesz oglądał dobre dni, chociaż dzisiaj jesteś tak nisko. To poniżające doświadczenie w gad wydaje się być punktem zwrotnym w tej tłuchaczce Dawida. Od tego momentu zobaczymy, jak Dawid znowu idzie w górę, przestaje kręcić, przestaje oszukiwać, ale zaczyna znowu postępować szlachetnie i Bóg zaczyna się objawiać w jego życiu. Problemy na zewnątrz nie znikają. Saul dalej będzie na niego nastawał, dalej Dawid będzie się tułał, będzie uciekał po jaskiniach, ale jego serce już jest inne. Chwała Bogu. Widzicie, to nie jest kwestia zmiany okoliczności. My tak często postrzegamy działanie Boga w naszym życiu, że coś na zewnątrz się zmieni, że w końcu tak się dobrze pomodlimy, że w końcu coś takiego uczynimy, w końcu tak się poświęcimy, że Bóg chce wszystko zmieni. Ale bardzo jest często tak, że nic się nie zmienia na zewnątrz. Tylko my się zmieniamy. Nasze serce się zmienia. Nasze doświadczenie Boga się zmienia. Nasza, nasze spojrzenie na nasze problemy jest zupełnie inne. O tak, Przyszedł czas, że Bóg posadził Dawida na tronie. Przyszedł czas końca jego doświadczeń. Tak jak przyszedł czas końca doświadczeń Józefa, który się tułał po więzieniach. O tak, jest dzień, kiedy Bóg wywyższy nas swoją mocną ręką, jeśli dzisiaj uniżymy się pod Jego ręką. Ale nie wiemy, kiedy to będzie i nie wiemy, jak to będzie. Czy to będzie tutaj, czy dopiero w wieczności. Pewnym jest, że jeśli się uniżymy, że jeśli tak jak Dawid w tym doświadczeniu zawołamy o Boże miłosierdzie nad nami, jeśli zwrócimy ku niemu swe oczy i nasze serca, doświadczymy zbawienia, bez względu na to, jak nisko upadliśmy. W końcu dotarło do Dawida to zrozumienie, że jego wszelkie kombinacje, cielesne pomysły, ludzkie sposoby działania okazują się złudnym rozwiązaniem. Drogą, której końcem jest hańba. W swym poniżeniu podniósł swe oczy ku górze. I tam na nowo zaczął upatrywać pomocy. I o tym mówią te wszystkie psalmy. Wiecie, jest kilka psalmów, które w tym okresie Dawid napisał. To niektórych z nich tutaj dzisiaj cytowałem. Z tych nagłówkach mamy. Gdy go pojmali w gad, gdy go Achisz wypełnił. To był czas, w którym Dawid na nowo zaczął pisać psalmy. Na nowo coś się zmieniło w jego życiu. I w tych psalmach przyznaje się do swych Proszę Poczytajcie te psalmy. Mówi, panie, zachowaj mnie od war kłamliwych. Dawid mówi o swoim cierpieniu, o swoich łzach, które Bóg widzi i trzyma w butli, o swoich wszystkich utrapieniach. Ale to już nie te utrapienia są centrum tych psalmów, ale Bóg, który przynosi mu w nich spawienie, ratunek, pomoc, który go nie zostawia w tym, ale który jest z nim. I w nim odnajduje ufność i mówi, nie będę się lękał, nie będę się bał, nie będę już żył kierowany strachem. W wierszu ósmym w psalmu 34 dzieli się ufnym przekonaniem, iż anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. W kolejnych wierszach zachęca wszystkich utrapionych. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. Dawid nie twierdzi, że droga wierzących jest usłana różami. Wręcz przeciwnie, twierdzi w tym psalmie, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Jednak dodaje, ale Pan wyzwala go ze wszystkich nieszczęść. Bracie i siostro, nie licz, że twoja wiara uchroni cię przed życiowymi problemami i zmaganiami. Jeśli na to liczysz, ktoś Ciebie oszukał. Ktoś Ci naopowiadał bzdur o życiu w wierze. Spodziewaj się niesprzyjających wiatrów i nadciągających burz, jeśli już nie jesteś w sztormie. Nie musisz się jednak ich bać. To właśnie czas, aby okazać swą wiarę. To właśnie jest czas, aby zaufać Bogu, który ma o Ciebie staranie. Wyczekuj Go. Wyczekuj Jego wybawienia. Objawienia Jego mocy w Twojej bezsilności Uwielbienia Jego mądrości w Twojej niewiedzy I niezrozumieniu tego, co się dzieje Oto Bóg współdziała ku Dobremu We wszystkim Z tymi, którzy Go miłują Bóg współdziała we wszystkim Ku Dobremu Z tymi, którzy Boga miłują To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego Są powołani Słowo Boże mówi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 tych, którzy przed nami pielgrzymowali po drodze, którą dzisiaj my zmierzamy do Twojego domu. Dziękujemy za wiarę Abrahama, Izaaka, Jakuba, Dawida, Piotra i innych, którzy wytrwali przy Tobie do końca. Mimo, że Twoje słowo nie ukrywa sytuacji, w których zawiedli, kiedy głęboko upadli, kiedy się splamili grzechem, Niewinną krwią, kłamstwem, zwodniczością, strachem, tymi wszystkimi ludzkimi przywarami, które toczą walkę z naszą duszą, której na nas wywierają swą presję, aby się Im poddać, której nas chcą odwieść od zaufania Tobie. Daj Panie, abyśmy czytając o klęskach i zwycięstwach tych mężów wiary. Wyciągnęli z nich dobre lekcje, nie byli głupcami, którzy tłumaczą swoje błędy błędami innych, ale raczej widząc ogrom Twego miłosierdzia, ogrom Twej łaski, byśmy i my położyli całą naszą ufność w Tobie, abyśmy pielęgnowali naszą społeczność z Tobą, abyśmy chodzili z naszym Bogiem, pamiętali o Tobie na wszystkich naszych drogach, uchwali Tobie z całego serca. Aby gdy przyjdą te życiowe burze, gdy przyjdą te chwile próby, abyśmy i my mogli okazać się w nich zwycięzcami w wierze. Nie naszą siłą, nie naszą mądrością, ale objawieniem Twojej łaski w nas. Dlatego, żeśmy blisko Ciebie, dlatego, żeśmy w Tobie ukryci, dlatego, żeś Ty naszą twierdzą, naszą tarczą, naszym zbawieniem. Proszę Ojcze o tych, którzy żyją w poczuciu klęski, Którzy żyją w poczuciu, że Cię zawiedli, że Cię opuścili, że nie byli Tobie wierni, że się gdzieś pogubili, gdzieś się uwikłali. Objaw im swe miłosierdzie Boże, objaw swe zbawienie, objaw Twą drogę wyjścia, ratunku, przemiany. Prosimy, zachowaj od cielesnych rozwiązań od kolejnych głupich kroków, które prowadzą jeszcze głębiej w to ludzkie bagno. Ratuj, Panie, wyrwij, prosimy, z tego dołu zagłady i obdarz pieśnią zbawienia, świadectwem ku chwale Twego imienia, tak jak Twój sługa Dawid, kiedy podniósł się z tych upadków, rozgłaszał Twą chwałę, opowiadał braciom o Twym wybawieniu, stał się świadectwem, dla innych utrapionych, zagubionych, Strzeż nas, Panie. Pomóż nam nie zaniedbywać codziennej modlitwy, bliskości w rozważaniu Twojego słowa, zaangażowania w służbę, do której nas powołałeś, poświęcenia naszego życia w służbie dla innych, w miłości bratniej. Panie nasz, to pomóż, prosimy, uzdalnie każdego dnia. Abyśmy byli jak te światła, które świecą w tym świecie. Amen.